Będzie 19 lat, tak. Tobież ma 21 lat, jest studentem. Natalia ma w tym roku 18 lat. Ale to, co nas najbardziej cieszy, że ten sam Duch Święty, który nas przekonał o grzechu, przekonał ich o grzechu. I 18 czerwca będą mieli chrzest w morzu. My jak tylko możemy, idziemy w morze, nie tą tam temperatura, jak tylko... Jest możliwość bliżej lata, to tak to robimy. Także jesteśmy podekscytowani. No, będę chrzcił moje własne dzieci. No, mam nadzieję, że wytrzymam. Kochani, dziś mamy to święto, wspominamy je właśnie, wspominamy, bo tak naprawdę świętować to codziennie powinniśmy, to wydarzenie, że Duch Święty stąpił. I to jest piękne, że ten sam Duch Święty działa w Kamiennej Górze w was, w nas w Gdyni. Choć jesteśmy z innej denominacji, jak widać dla Ducha Świętego nie stanowi to problemu. Z czego się bardzo cieszymy, że jakoś tak nie wybiera duch święty ludzi poprzez pewne tylko zewnętrzne wyrazy. Od trzech lat organizujemy Tydzień Jezusa, tak go nazwaliśmy, w Trójmieście. Ale to, co jest troszeczkę dla nas smutne, tak jak pierwszym razem bardzo dużo kościołów wzięło udział, tak jakby topnieje liczba tych kościołów, które chcą w tym brać udział. Tak naprawdę przez dłuższy okres w tym roku przygotowywały się cztery kościoły z całego tru miasta. Dwa kościoły baptystyczne i dwa zieloną świątkowe. I wiecie, że się udaje? Że idzie nam dobrze. Organizujemy nabożeństwo na ulicy Długiej w Gdańsku. Główna ulica. Będziemy wspólnie śpiewać, modlić się i głosić Słowo Boże. Będziemy robić to wspólnie. Dzień wcześniej będziemy mieli taki marsz zakończony koncertami. Więc to jest to, robimy wspólnie, chociaż raz do roku, na taką jakąś większą skalę. Ale Gdynia jest bardzo, i trumiasto jest bogatym miastem, szczególnie Gdynia. Właściwie to, co robi Gdynia dla swoich mieszkańców, to my jako zbór, nikniemy, właściwie nie istniejemy, nie mamy takich funduszy i takiego zakresu możliwości, by w ogóle się przebić z czymś. Więc wpadliśmy na pomysł w tym roku, nie będziemy robić dla całej Gdyni. Skupimy się na jednej z dzielnic, gdzie jest nasz zbór i zrobimy festyn rodzinny. Mamy przychylność, ponieważ współpracuję z panią dyrektor już od wielu, wielu lat. Sama się zaangażowała, żebyśmy za darmo mieli plac i nie wiem, czy znacie labirynt. No więc na tydzień udostępniła szkołę, żebyśmy mogli przeprowadzić labirynt. Do tego w ostatnim czasie jeszcze poszedłem do, do władz tych działek leśnych zapytać troszeczkę, czy coś mogą nam pomóc w tym, czy może my im możemy. No i bardzo się ucieszyłem z tego, że oprócz tego, że udostępnią swoją stronę i możliwości informacji, bo tyle tylko mogą, zachęcali, żebyśmy napisali projekt na przyszły rok, który może być finansowany z pieniędzy miasta. Pomyślałem sobie... Nawet z jednej strony napisać projekt napiszemy, ale się zastanawiam, czy warto go wygrać, czy nie. Powiem wam dlaczego, bo myślę sobie, jak nie wygramy i zrobimy, to miasto zobaczy, że nam nie chodzi o pieniądze. Bo kościoły są postrzegane jako te, które ciągle coś chcą. A to chodzi o to, żeby kościół dał wreszcie tym ludziom, różnym, coś z siebie. I to jest coś, co mniej więcej w tej chwili dzieje się w Gdyni. Oprócz tego rozwinęliśmy w tamtym roku misję wśród Ukraińców. Ponieważ w Trójmieście, szczególnie też w Gdyni, jest ich sporo, postanowiliśmy nie być bierni i zatrudniliśmy misjonarza z Ukrainy, z rodziną. Między innymi wspiera go 40 osób z naszego zboru, żeby miał pensję. Działa już rok czasu, naprawdę gromadzi ludzi, którzy są wierzący, którzy się gdzieś nie mogli odnaleźć w Gdyni ale też dociera do tych, którzy nie wierzą. Chodzi do hostelów, chodzi po mieście, on słyszy, ja ich też tak zresztą słyszę. Po prostu to, to jest bardzo charakterystyczne. Jest ich bardzo dużo tych osób. I chcieliśmy nie być biernymi wobec tych ludzi. Najlepiej wydaje nam się dotrzeć ktoś z nich, bo ich rozumie. Więc przedłużyliśmy teraz na trzy lata kolejne umowę z tym bratem. No i widzimy tego naprawdę owoce. Zaczął, po roku czasu spotykało się nawet po 30 osób. W rok czasu o taka frekwencja jakby wyrosła przy nawróceniu jakichś sztach, byśmy się cieszyli, żeby tak co roku, prawda? Naprawdę on ma serce ogromne, ten człowiek. I, i, no i Pan Bóg mu błogosławi w tym, używa go. Także to jest coś, co robimy tak też misyjnie. Ruszyliśmy się trochę, bo tacy nie jesteśmy za bardzo misyjni, po prostu... Gdzie, gdzieś zasiedziali jesteśmy, ale mam nadzieję, że Bóg nas będzie wypychał, a może kopniaka nieraz da, bo też się przyda. A dziś chciałbym się z Wami podzielić. Modliłem się o to. Czym się podzielić? Jest jedna historia, którą bardzo dobrze znacie. Ilekroć się nią dzielę, to przynajmniej miałem taki odbiór tego, że wydaje się, że jest znana, a jednak. Coś wnosi nowego. Chciałbym podzielić się w ten sposób, żeby może troszeczkę was też zaangażować w to odkrywanie Bożego Słowa, które ma moc, bo to ja tutaj nie jestem, mam nadzieję i to niech Bóg da łaskę, był wiernym przekazicielem tego Słowa, ale moc ma Boże Słowo. Jeśli ono nas dotknie, to mam nadzieję wyjdziemy stąd inni niż przyszliśmy. I to jest moja na pewno prośba do Boga. Cóż to za historia, którą bardzo dobrze znamy? Kto z was słyszał kazanie o synu marnotrawnym? Podnieście rękę. Kto z was słyszał już kazanie? Ha! A ktoś nie słyszał? Świetnie. Znaczy, bardzo dobrze ją znacie. Będzie łatwiej pójść w podróż. Ale zanim wyruszymy w tą podróż, musimy zobaczyć, do kogo mówi to Pan Jezus? Nie samą tylko podobieństwo, nie samą tą historię, ale do kogo On mówi to? Bo to ma znaczenie. Może gubimy w tej historii, jeśli nie odkryjemy, w jakim celu On to mówi. I spójrzmy na 15 rozdział Ewangelii Łukasza. 15 rozdział Ewangelii Łukasza. Pierwszy werset. A zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie szemrali i mówili, ten grzeszników przyjmuje i jada z nimi. Powiedział im więc takie podobieństwo. No i to jest pytanie, do kogo powiedział w takim razie to podobieństwo? Widzimy, że zbliżali się grzesznicy, celnicy. Kim byli? Margines społeczny. Ludzie, z którymi nie prawdziwy, pobożny Żyd nie chciał mieć nic wspólnego. I ci zbliżali się do Jezusa, Jezus z nimi był, na to faryzeusze szemrali. Czy w kościele coś takiego istnieje jak szemranie? Nie! No ale gdzie tam, nie? Czyli wiemy o co chodzi, dobra. Czyli widzę, że rozumiemy, że jest szemranie i rozumiemy, że oni szemrali. Czy miałeś okazję kiedyś przemawiać do kogoś, o kim wiesz, że szemra na Twój temat? Jacka nie pytam. I dobrze. Jakie to jest uczucie w ogóle, że mówisz do kogoś, kto wiesz, że jest negatywnie do ciebie nastawiony? Cudowne, prawda? Kochamy takie miejsca w życiu. Że mówisz coś do kogoś, ale wiesz, że on jest bardzo negatywnie do ciebie nastawiony. Jest bardzo negatywnie. Faryzeusze uważali, kim on jest, jeśli on z takimi ludźmi przebywa. I to już nie pierwsza sytuacja, oczywiście. Mieli Jezusowi za złe. Jaki to Mesjasz, jaki to Syn Boży, jaki to Boży prorok, jak był kiedyś prawda, u pewnego faryzeusza i dotknęła go prostytutka. Może w dzisiejszych czasach ktoś taki, kto stoi na, przy ulicach, prawda, przy ulicach, gdzie jeżdżą samochody, może ktoś takiego pokroju przyszedł i dotknął Jezusa, a faryzeusz pomyślał gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim jest ta, która go dotyka, a znaczyło to, nie pozwoliłby na to. Ciężki żywot miał Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię. A i chyba teraz nieraz patrzy na nas z politowaniem. A więc widzimy, że mówi to do ludzi, którzy są negatywnie nastawieni do Niego, do Jezusa, ponieważ On spotyka się z pewną grupą ludzi. I na razie przeskoczymy sobie na ten jedenasty werset i werset po wersecie, spróbujemy zrobić to w ten sposób. Przyjrzymy się dwóm braciom. Ja w ogóle chciałbym zauważyć, co macie napisane nad jedenastym wersetem. Co tam jest napisane? Ale głośno, kto, co tam jest napisane? Tak, i to jest nienatchnione. To nie jest natchnione, tego nie ma w oryginałach, to ktoś, kto dzielił fragmenty Ewangelii, podzielił je w ten sposób i dopisał. Ja się nie zgadzam z tym tytułem. Zobaczcie dlaczego. Uważam, że jest błędny. Ale spojrzymy dalej. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu ojcze daj mi część majątności, która na mnie przypada. No i kochani mamy już rzeźnię niezmą. Syn młodszy... Wiemy, że jest starszy syn. Z tego, co doczytałem, po śmierci ojca starszy syn miałby dwie trzecie majątku, syn młodszy jedną trzecią. I syn młodszy przychodzi do ojca za życia jego i mówi, daj mi to, co mi się należy po twojej śmierci. Właściwie to powiedział mu, mówiąc naszym językiem, obyś zmarł, oby cię nie było. Życzę ci śmierci. Jesteś dla mnie nikim. Kto by chciał mieć takiego syna? Nikt. Przychodzi i niejako bluźni przeciwko ojcu, mówiąc, życząc mu śmierci. Mówi, obyś już nie żył. Nie interesujesz mnie kompletnie. Zrywam z tobą. Dawaj to, co po twojej śmierci mi się należy. Proszę? Powiedział tak, mówiąc do tego ojca, bo w tej kulturze powiedzenie w ten sposób daj mi swoją Mojo, to, co mi się należy za życia, znaczyło życzę ci śmierci. Rozumiem, że tak nie jest wprost napisane. Ale to to znaczy w tej kulturze. I co dalej się dzieje? Ojciec daje mu to. A w jaki sposób mu to dał? W tamtych czasach miał pewnie owce, kozy, miał pola. W jaki sposób dał mu tą część? No musiał sprzedać część. Oczywiście sąsiedzi to widzieli. A więc ten młodszy syn naraża ojca na hańbę w oczach sąsiadów. Oni widzą, sprzedana jest część majątku, ten to z pienięża daje synowi młodszemu, który po prostu nic sobie z tego nie robi odchodzi. Gdzie odchodzi? A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Tak udelikatnione są te słowa, Rozwiązły życie. Starszy brat w końcówce tego fragmentu mówi, że na prostytutki rozdał pewnie hazard, yy, zabawy. Po prostu roztrwonił pieniądze, które dostał. Ciekawy syn. Kto by chciał mieć takiego syna? A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateliowego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby u świnie. Co to znaczy dla Żyda? Pasać świnie? Też nie jest napisane, że to grzech, ale to jest nieczyste. Nie wolno mu było to zrobić, a on jest już tak upodlony, że z głodu, z braku dostatku idzie paść świnie. I chciałby się najeść chociaż tym, czym te świnie, co te świnie jadły, a i tego mu nie dawano. I co się dzieje? I czytamy w siedemnastym wersecie, a wyjrzawszy w siebie rzekł. Kochani, możecie się oczywiście nie zgodzić z tym, co zaproponuję teraz, ale przyjrzyjmy się chociaż temu troszkę. Wyjrzawszy w siebie, czyli zaczął myśleć, zaczął coś wnioskować. Jakie są jego wnioski pierwsze? Iluż to ja najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Co to jest? Jak jest jego pierwsza myśl. Mam bardzo źle w tej chwili. Nawet nie mogę jeszcze świnie jedzą. Pomyślał, że najemnicy w, jego domu, w domu jego ojca mają lepiej. Co to jest za rodzaj myślenia? Tu jest mi źle, no tam będzie mi lepiej. Tu jestem głodny, tam się przynajmniej najem. On myśli kategorią zysku nadal ale w swojego. Oczywiście lepiej być tam najemnikiem niż tutaj takie życie wieść. Padają wszakże dalej słowa. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. I pytanie jest, czy to było szczere, czy było wkalkulowane, jak stać się najemnikiem. Tego jeszcze tutaj nie wiemy, wydaje mi się. Mogą być dwie opcje. Może był szczery, a może myślał, no, to już lepiej być tam. No taki mały, młody synek. Wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był daleko, teraz przyjrzymy się chwileczkę ojcu, gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. To sformułowanie, że go ujrzał z daleka, Wydaje się, że sugeruje, wydaje się, że ojciec ciągle go wypatrywał, że gdzieś tam co jakiś czas zerkał. I co zrobił ojciec? Przypominam, że ten syn życząc ojcu śmierci i zabierając część majątku już zhańbił ojca w oczach, przyniósł wstyd ojcu, naraził go na złe opinie w oczach sąsiadów. I teraz oto widzi ojciec wracającego syna i co robi? Użalił się. Ojciec użalił się. Zrobiło mu się żal tego syna. I co zrobił? Co tam czytacie? W wersecie 20 wstał i poszedł do ojca swego, a gdy jeszcze był doleka, ujrzał go jego ojciec, użalił się i, i podbiegł. Czy ktoś wie, co to znaczyło, by ojciec głowa domu biegała w tamtej kulturze? to była hańba w oczach sąsiadów. Musiał podciągnąć, bo on nie chodzili w spodniach, musiał szatę podciągnąć i pobiegł. Nie myślał o tym, co pomyślą o nim inni. On zobaczył syna i ponownie naraził się sam na hańbę w oczach ludzi, bo porządny, stateczny Żyd nie biega. I zanim ten syn cokolwiek powiedział w tym swoim planie, czytamy, rzucił mu się ojciec na szyję i pocałował go. To jest historia, która powinna łapać nas za na serce. Kiedy zgrzeszysz... W naszym życiu mój syn nie zawsze był grzeczny. I pamiętam momenty, w których kiedy narozrabiał, nie musiał nic mówić nieraz, kiedy... Pamiętam taką chwilę, kiedy go przytuliłem i płakał. Nic nie musieliśmy mówić i płakał. Ja nieraz płaczę, kiedy pomyślę sobie o Bogu i o tym, jaki ja jestem. Nie w porządku. Przypomina mi się też scena, kiedy Piotr stoi na tym placu, gdzie Jezusa zaprowadzono. Jest w jednej Ewangelii opis, że Jezus odwrócił się i spojrzał Piotrowi w oczy. Wyobrażasz sobie ten wzrok? To musi być roztrzaskujące wszystko. Jeszcze nic nie powiesz, a twoje serce pęka, bo widzisz miłość i litość Ojca. I co zrobił ten Ojciec, kiedy usłyszał, że nie jestem godzin nazywać się synem, zgrzeszyłem? Tu myślę, że jestem pewny, że to było już szczere, to już go na pewno powaliło. Może wcześniej też był szczery, nie wiem, może kalkulował, ale to jest szczere. Co zrobił Ojciec? Dwudziesty drugi werset. Przynieście szybko do słuch, mówi, najlepszą szatę. Czyją szatę? Czyja to miała być najlepsza szata? Do kogo należała? Pewnie do ojca. Ojciec najlepszą szatę, jaką ma, mówi, ubierzcie go. Do tego, którym tak mnie potraktował i naraził na, takie, na taką hańbę w oczach ludzi. Ubierzcie mu najlepszą szatę. Następnie mówi, dajcie też pierścień na jego rękę. Co to znaczyło? No to jest bardzo wyraźny, sygnał, który już nie rozumiemy, nie wiemy, co to znaczy. Co to znaczyło, że ten syn otrzymał pierścień? Godność syna. On zostaje przywrócony do godności syna. Nałożone, na, nałożone sandały. I to nie koniec. I przyprowadźcie tuczne ciele. Znów musimy znać, rozumieć kulturowo, czym było tuczne ciele w tamtych czasach. Żydzi nie jadali często mięsa bo ich nie było stać na nie. A tuczne ciele przygotowywano na największe świąteczne okazje i kiedy takie tuczne ciele zabijano, spraszano gości i cała okolica, że tak powiem, bawiła się i świętowała. Ten ojciec ze względu na tego syna urządza wielką imprezę, powiedzielibyśmy. Wielkie świętowanie, świętowanie takie, jak czytamy jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Piękna historia. Ale to nie koniec. Mamy jednego syna, młodszego. Cwaniaka, człowieka egoistycznego, któremu nie zależało na ojcu, który zhańbił swoją rodzinę, no bezczelnie się zachował, życie rozwiązłe wiódł. No powiemy, co to za syn, takiego byśmy nie chcieli. Ale przyjrzyjmy się drugiemu, może tego będziemy chcieli. Starszy zaś syn jego był w polu. Hmm. A po co on w tym polu był, jak myślicie? Bawił się pewnie, nie? Starszy syn pracował. Wykonywał ciężką pracę. Kto chciałby mieć takiego syna, który ciężko pracuje, nie jest leniem? O, wszyscy by chcieli takich takie dzieci. Prawda? Cudownie jest mieć takie dzieci. Wtedy jesteśmy dumni, ole, wychowaliśmy je. Więc starszy syn był w polu. Gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał co? Muzykę i tańce. Słuchajcie, oni już tam tańczyli. Tam siedziało już w pełni. Już sąsiedzi zeszli. A ten pracuje ciężko, wraca i słyszy, że tam się bawią. Sytuacja robi się napięta. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, ciekawie jak brzmiało to pytanie w tonie, co to jest? Co to jest? No i usłyszał dobrą nowinę. Brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele. Pełna impreza, świętujemy, bo go zdrowym odzyskał. Na to starszy brat, hurra, jak miło, wrócił braciszek. Czytamy, że rozgniewał się. Och, to delikatne słowo. Pomyśl o sobie, że masz takiego braciszka, tyle rzeczy wstydu przyniósł i wrócił, przepaścił wszystko i wraca, a ty ciężko kłujesz na polu, a tam normalnie już się bawią. I tam, że się rozgniewał. Czujecie to? Święty gniew. Święty gniew. Rozgniewał się. I nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go, zatrzymajmy się. Młodszy syn narozrabiał porządnie. Kiedy wraca, ojciec dostrzega go, wychodzi z domu i biegnie do niego. Prawda? Starszy syn nie wchodzi do domu. Fakt, że ojciec głowa domu opuszcza, takie świętowanie było nietaktem ze strony ojca i głowy domu. Starszy syn naraża ojca na to samo, na co naraził go młodszy syn. To ojciec wychodzi z domu i idzie do starszego syna, zostawiając gości. To nie wypadało. To przynosiło wstyd ojcu, że tak postępuje, zostawiając gości. Starszy syn nie chce wejść, więc ojciec idzie do niego. Robi to samo, co wobec tamtego. Wychodzi do niego i prosi go. Ten zaś odrzekł ojcu. Słuchajmy się, co to nam mówi o starszym synu? Oto tyle lat służę ci. Co to mówi? Jestem ci posłuszny. Jestem kimś, kto robi, służy ci, czyli usługuje, wspomagam i nigdy nie przystąpiłem rozkazu. Nie wiem, jak ten ojciec wychował tego syna, że nigdy ten syn nie przystąpił rozkazu jego. Mi się tak nie, nie udało, na pewno. Nie wiem, jak wam, jeżeli macie dzieci. Czy wasze dzieci nigdy nie przestępują waszych rozkazów? Nie udał cię, Jacku. Słuchaj, ten ojciec był niesamowity. Ale to nie mówi ojciec, tylko mówi starszy syn o sobie. Ja ci służyłem. Ja ci byłem posłuszny. Ja, ja. A mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Co to jest? Co to jest, kiedy tak powiedziałby ktoś do ciebie? To ja tyle dla ciebie, to ja tyle a ty nic dla mnie? Co to jest? Pretensja. To jest pretensja. To ja taki jestem dobry, a ty nic dla mnie? To jest pretensja do ojca. Starszy syn myśli o sobie, o swoich zasługach i uważam, że ma prawo rościć pretensje do ojca. Bo nie zrobiłeś czegoś takiego dla mnie nigdy. A co mu odpowiadał ojciec? Wszystko, co moje, należy do ciebie. Masz w tym udział. Przeczytajmy jeszcze dalej tak. Oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twojego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego... Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest Twoim. Należało się zaś weselić się i radować, że ten brat Twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Spróbujemy wyciągać teraz z tego wnioski. Pomyślmy o jednym bracie i o drugim. Jeszcze mała uwaga. Jeśli młodszy syn otrzymał jedną trzecią, a teraz wrócił i znowu jest synem, Następna, jedna trzecia, braciszkowi starszemu, to włos się już tam podnosi, jaki miał. Jak mogłeś, ojcze, z nim tak postąpić? Ani jednemu, ani drugiemu synowi nie zależy na ojcu. Ani jeden, ani drugi nie, cieszy się, nie cieszył się z tego, co cieszyło ojca. Nie robił tego, co cieszyło ojca. Tamten roztrwonił majątek i schańbił ojca. To nie, to nie sprawiało radości ojcu. Ale ten sprawiedliwy, poukładany, zawsze posłuszny, okazuje się, że myśli bardzo o sobie i nie interesuje go ojciec i to, co raduje ojca. On również jest negatywym. A przypomnijmy sobie, do kogo mówił Pan Jezus to podobieństwo? Do farzeuszy. Czyli o którym z synu przede wszystkim to historia? A do, kogo, do którego syna jesteś bardziej podobny? Do obydwu naraz? To się nie da. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym, że rzeczywiście jeśli nie byliśmy znaleźni lub nie jesteśmy znalezieni jeszcze przez Boga, może szastamy tak tym, co nam daje, hańbimy Go i postępujemy z Nim bardzo niewłaściwie. I rzeczywiście Boże miłosierdzie i Jego przyjście do nas jest czymś wielkim. Ale problem z tymi, którzy już uwierzyli, jest raczej po tej drugiej stronie. Upodabniamy się do tego drugiego brata. Wyliczając, co zrobiliśmy, jak żyjemy. To nie koniec. Otwórzmy kartkę wcześniej i zobaczmy dwie wcześniejsze przypowieści. Nie będę ich rozważał, tylko wnioski wyciągnę. Dwie wcześniejsze przypowieści. Jezus, mówiąc do faryzeuszów, zaczyna od innych tych podobieństw. O dwóch. O czym? O groszu, ale co o groszu? Zaginął grosz. I co się dzieje? I ktoś go szuka. Druga historyjka jest o czym? O owcy, która zaginęła i o pasterzu, który co robi? Szuka. W trzeciej kolejności Jezus mówi to podobieństwo, które żeśmy przed chwilką rozważali, niejako nasuwa się, że tutaj też ktoś powinien szukać tego, który zaginął. Kto? Starszy brat powinien szukać młodszego. Dlaczego tego nie zrobił? Dlatego, że go na pewno nie kochał. Dlatego, że widział, jak marnuje dobro, dobre imię nawet i majątek. Jak chcesz tak żyć, to se żyj. Ja jestem sprawiedliwy, ja postępuję właściwie. To historia o tym, że starszy brat powinien szukać młodszego. Wobec Jezusa przychodzili grzesznicy, a faryzeusze mówili, nie, nie, nie, z wami nie chcemy mieć nic wspólnego. Ale pomyślmy, czy my nie mamy podobnie. O czym naprawdę myślimy przede wszystkim? Czy o tym, co cieszy Ojca? Zanim prawie już skończę, myślałem o tym, jak to jest w życiu chrześcijańskim, czy robimy to, co cieszy Ojca. I wyobraźcie sobie, że w tym, w tej kamiennej górze byłyby dwa zbory. Baptystyczny i zielonoświątkowy. Dwa zbory. Ludzi. I robimy wspólną ewangelizację i nawraca się 40 osób i przychodzą wszyscy do zboru baptystycznego. <głos> Specjalnie do was tak powiedziałem. Ja sobie to inaczej zadałem pytanie. Gdyby poszli do innego zboru, czy ja bym się cieszył? Czy naprawdę bym się cieszył, że Bóg zbawił tych ludzi i Ojciec cieszy się w niebie? Czy myślałbym, kalkulował, czemu nie u nas? Czy To nie jest gdzieś bliskie, ale to jest tak na zbór, nie? Tak popatrzeć. Ale popatrz na swoje życie. Dostałeś zdrowie, masz zdrowie, masz pieniądze jakieś, które zarabiasz z łaski Bożej. Masz może ustabilizowane życie, masz mieszkanie, może odkładasz na emeryturę. I wyobraź sobie, że stawi Bóg cię przy sytuacji, w której twój młodszy brat potrzebuje, żeby zaangażować środki, czas, który masz, żeby do niego pójść i go odzyskać. Czy to zrobię? Czy powiem Ojcu narozrabiał? Niech sobie sam teraz toczy tą swoją kulkę w życiu. To jest jego problem. Kiedy do naszego zboru przychodzą ludzie, nieraz z Agniesią myślimy sobie Panie, i ciągle z problemami ludzie, bo nie mogą przyjść tacy, co problemów nie mają. Ale to z drugiej strony powinna być radość w nas, że Bóg przyprowadza tych, którzy potrzebują zdrowych, tych, którzy są zdrowi, którzy mogą wyjść i czymś podzielić się z tym, który nie ma, któremu brakuje, który jest zgubiony, pogubiony. To jest taka historia. Ale chcę powiedzieć coś optymistycznego. W tej historii o tych dwóch braciach i o tym, że ten jeden brat powinien pójść, nie zrobił tego, według mnie jest pewien przekaz, który Pan Jezus daje nam. Mamy takiego starszego brata. I gdyby nie on, to tutaj byśmy nie siedzieli. Gdyby nie ten starszy brat, który zostawił swoje, swoją chwałę w niebie, gdyby nie ten starszy brat, który powiedział do ojca z miłości, ojciec nie zmuszał swojego syna oddaj życie. Jezus mówi, z miłości idę na ten świat, gdzie będę służył, a nie mi będą służyć. Co więcej, potraktują mnie jak największego zbrodniarza, i wisząc na krzyżu będę uznany za najniższy poziom już człowieczeństwa w tamtej kulturze. Jezus mówi, jestem tym bratem i idę szukać tych młodszych, którzy się pogubili. I to jest piękne. Że nie zawahał się zostawić wszystkiego, co miał, by pójść za tym, który roztrwonił majątek, który pluł ojców w twarz. A takim ja byłem kiedyś. I myślę, że każdy, z kto się nawrócił, wie, że takim był. I że nic nie mamy Bogu do zaoferowania, oprócz dziękczynienia za Chrystusa, który przyszedł do nas. I mamy Bogu dziękować za Niego, za naszego Syna, syna Pana Jezusa, Boga, za to, że dał nam przykład, byśmy teraz pełni Ducha Świętego dokonywali tego samego. Szukali pogubionych. I płacili wszelką cenę, jaką tylko nam przyjdzie z radością, nie myśląc o tym, ile ja tracę, tylko myśląc, co sprawia radość Ojcu. Czy to, co robię, sprawia radość Ojcu? Niech Bóg nas tak wyposaży. Kochani, amen.